na 100%. Witam bardzo serdecznie w kolejnym nowym odcinku podcastu Na 100%. Jak zauważyliście, mieliśmy krótką przerwę w nagrywaniu. No tak to się czasami układa, że nie bardzo człowiek może e, nagrywać, nie bardzo ma ochotę na to, ale też e, no, w moim przypadku nie bardzo miałem na to czas. Niestety Sprawy osobiste, rodzinne, jeśli można tak powiedzieć, spowodowały, że byłem nazwijmy to niedysponowany do nagrywania. Gdzie dzisiaj jesteśmy? No, dzisiaj jesteśmy w parku. Siedzę sobie na ławeczce w parku. Jest około 9 wieczorem. Jest jeszcze pięknie, jasno, chociaż jakieś ciemne chmury się już zbliżają. Tak czy siak, zabrałem Was do parku, bo w domu jakoś nie chciało mi się nagrywać miałem taki taki jakiś zastop straszny, żeby nagrać coś w domu więc jesteśmy tu, gdzie jesteśmy no, przede mną takie małe jeziorko, kaczki, łabędzie tam jakaś woda sobie płynie nawet no i tak sobie siedzimy no i o czym by wam tutaj powiedzieć myślę, że chciałbym wam powiedzieć o temacie, który mnie przez ten Miesiąc albo i więcej jakoś może nie tyle prześladował, ale siedział mi w głowie, a tym tematem są cuda, bo jest takie pojęcie, takie przekonanie, że tak naprawdę cuda jako takie skończyły się z czasami Ewangelii. Są też tacy ludzie, którzy uważają, że one się nadal zdarzają, ale to tak naprawdę to zdarzają się przez to, że na przykład w medycynie ktoś został uzdrowiony przez to, że medycyna poszła tak do przodu, że tam Pan Jezus tak fajnie pozwala nam rozwijać tą medycynę, że teraz się leczy to, czego się wcześniej nie leczyło i to jest cud. No różne są pojęcia na ten temat. Ja osobiście uważam, że cuda się zdarzają. i Uważam, że zdarzają się cuda nawet tej samej miary, jak te opisane w ewangeliach. Czy mam na to dowód? Hmm. Tak, mam na to dowód. Oczywiście, że mam. Hmm. Dowodem jest moje życie. Jak ktoś chce dowiedzieć się o konkretne przypadki, to możecie mnie pytać. Gdzieś tam e, prywatne wiadomości są od tego, czy coś takiego. No, dużo by gadać, wiecie. To też nie chodzi o to, żebym mnie wam tutaj teraz nawijał przez e, półtorej godziny, czy przez dwie i pół godziny o tym, jak ja widzę cuda zdarzające się w moim życiu. Ale... O czym chciałem mówić? Chciałem mówić o tym, że te cuda, które się zdarzają w życiu, one, one niejednokrotnie nie są przez nas widziane, no bo jak się nie wierzy w cuda, no to oczywiście cud nawet jeżeli się zdarzy, to się go nie zauważy, bo lepiej go opisać rozumem. No i sobie to wszystko jakoś wytłumaczyć. No ale są też... Takie przypadki, że cuda się rzeczywiście nie zdarzają, też z powodu naszej niewiary. Wiecie, gdy Jezus chodził po świecie, a później Święty Paweł i inni apostołowie po śmierci Jezusa, to ludzie jakoś bardziej wierzyli w to, że Bóg to rzeczywista potęga i żyjąca moc. Dlatego jak przychodził Paweł, czy tam Jezus wcześniej, do ludzi, no to oni nie bali się dotykać ich płaszcza chociażby tylko po to, żeby zostać uzdrowionym czy mm, robić jakichś takich działań, które były głupie, nie? No bo rzucać się na suknię jakiegoś tam gościa idącego ulicą jeszcze z nadzieją, że to cię uzdrowi no to niejednokrotnie dzisiaj e, przez chrześcijan i do tych światłych chrześcijan posługujących się rozumem no, taka postawa nazwa, nazwana by została pewnie durną. Tymczasem, niestety, zła wiadomość, w chrześcijaństwie to tak trzeba. W chrześcijaństwie, jak chcesz, żeby zdarzył Ci się cud, jak wierzysz w Jezusa i chcesz, żeby zdarzył Ci się cud, to albo dajesz 100%, albo nic nie dostaniesz. To jest kwestia taka, że taki sobie DJR nagrywa sobie podcast robi to nie wiadomo dlaczego no ale sobie robi w każdym razie dzięki temu podcastowi się nawraca jeszcze bardziej jeszcze bardziej zaczyna żyć e, tym o czym mówi e, właściwie z każdym dniem jakoś udaje się żyć coraz bardziej i z każdym dniem udaje się nawracać no i później taki sobie DJR -er mówi panie Jezu Robota by się przydała, bo nie mam. I ja wiem, że wielu ludzi się tak modli. I modli się codziennie w ten sposób. No ale... DJR się tak pomodlił. I co się stało następnego dnia? Pach. Znalazła się robota. Możliwe? No wygląda na to, że tak. Oczywiście, że można sobie pomyśleć, że nawysyłał tych tam cfałek wszędzie i to zbieg okoliczności, że to się akurat w tym czasie stało. <śmiech> Problem w tym, że DJR w tym wypadku nie wysyłał cefałki. Tą cefałkę wysłał ktoś inny bez wiedzy DJ. DJ ar jak usłyszał, że do niego dzwonią i oferują mu interview, to był bardzo zdziwiony. No. Takie rzeczy się zdarzają. Słuchajcie, wystarczy tylko jasno powiedzieć, czego chcemy. Oczywiście Pan Bóg to nie jest y, automat na napoje, gdzie się wrzuca y, tam, nie wiem, ile teraz, 2 złote czy, nie wiem, euro 50, i dostaje się to, co się chce. I to tak, wiecie, po prostu. Yy... Z jednej strony tak rzeczywiście jest, że nie wszystko otrzymamy, bo nie wszystko jest nam potrzebne. Dlatego dobrze jest często prosić Pana Boga o wszystko, co dla nas ma, bo On wybierze z tego, co nam by się chciało, to, co jest dla nas najlepsze. Ale z drugiej strony też zauważam, że to tłumaczenie o tym, że Pan Bóg nie jest napojem, znaczy tą, tą maszyną na napoje, to... Niestety bardzo często wymówka i takie tłumaczenie, które spotyka się wśród ludzi, którzy nie wierzą w cuda. I nie wierzą, że coś naprawdę się może zdarzyć. Oni oczywiście powiedzą, że wierzą i, i, i tak dalej, ale z drugiej strony to gdzieś tak stonowali już tą swoją wiarę w te cuda. I lepiej wierzyć w to, że Pan Bóg nie daje wszystkiego, bo niektóre rzeczy nie są dla nas niż wierzyć w to, że Pan Bóg nie daje w ogóle. No, ale słuchajcie, ja wam powiem tak. Ostatnio Właśnie w ostatnim czasie doświadczyłem tego, że te słowa z Pisma Świętego proście, a będzie wam dane, pukajcie, a otworzą wam. To jest prawda. To się po prostu dzieje. Tylko trzeba wierzyć. Nie tak wierzyć trochę, czy wierzyć z warunkiem. Jeżeli uda ci się uwierzyć bezwarunkowo, bezwarunkowo po prostu, to cuda się w Twoim życiu za, zaczną dziać. To, czego chcesz, wszystko się wypełni. Oczywiście, jeżeli chcesz tego w Duchu Bożym i, i jest to zgodne z wolą Ojca, bo, bo czasami, no nie wiem, jak będziesz chciał nowego Xboxa czy coś tam, no to tutaj nie dam gwarancji, nie? Ale jak nie masz pracy i jej potrzebujesz, to ja Ci powiem, że, że dostaniesz tą pracę. Jak jesteś chory, a potrzebne Ci zdrowie i poprosisz, to będziesz zdrowy. Jeżeli starasz się o coś bardzo długo, a owoce tego przyniosłyby Chrystusa Tobie i innym ludziom, to, to poproś, a to się stanie. I nie dziw się, że stanie się bardzo szybko, bo tak, tak po prostu może być. Pismo Święte wielokrotnie mówi o takich przypadkach. Mówi, że te cuda działy się i za pośrednictwem samego Jezusa, i za pośrednictwem Jego wysłanników. Ba, przecież w Piśmie Świętym nawet gdzieś tam święty, w przypadku świętego Pawła wspomniane jest, że cuda dzieją się przez wiarę nie tylko w samą moc Pana Jezusa, ale też za pośrednictwem nie wiem, gdzieś tam kawałka paska świętego Pawła gdzie ludzie mogli go dotykać i już przez to byli uzdrawiani no i słuchajcie, jak takie rzeczy się działy kiedyś to niech mi ktoś wytłumaczy niech mnie, niech mnie ktoś oświeci dlaczego tak się nie może dziać dzisiaj wystarczy wierzyć jak wam ktoś mówi że takie rzeczy to tylko kiedyś jak wam ktoś mówi, że Pan Bóg daje, ale tylko to, co Jemu się podoba dać, to nie wierzcie takim ludziom. Wierzcie Panu Bogu. Wierzcie w to, że o cokolwiek prosić będziecie, ojciec Wam dawasz. Dawam, wasz dawam. Da tak, tak jest napisane. Ja nie widzę podstaw, żeby w to nie wierzyć. Tymczasem. To jest tylko taki krótki odcinek Odcinek powitalny po przerwie Mam nadzieję, że wrócę znowu do regularnego nagrywania, aczkolwiek nie wiem czy mi się to uda Teraz będę już kończył, bo mnie komary tutaj zjadają Nie wiem czy w ogóle Będziecie słyszeć cokolwiek Poza szumem w tym nagraniu Nie chciałem dawać na największą e, Czułość, bo z ulicy prawdopodobnie by was ogłuszył. W każdym razie bardzo dziękuję za, za to, że są komentarze, nawet przy tak długim czasie nie, nie, nie nagrywania, pojawiały się nowe komentarze. Dziękuję za to, że pojawiły się takie głosy kierowane bezpośrednio do mnie, że czas znowu nagrywać. To jest mobilizujące i. No i wracam, wracam do Was. Nie, nie jestem pewien, czy teraz będę nagrywał raz w tygodniu, może raz na dwa tygodnie, ale, ale postaram się do Was odezwać. I bardzo bym też był wdzięczny za podsyłanie nowych tematów, o czym byście chcieli posłuchać, bo wiecie, to nie jest takie proste wymyślać sobie tematy samemu, więc gdybyście chcieli o czymś posłuchać, tak jak tam wcześniej Amazonka na przykład podsyła mi tematy, to bardzo proszę www.nastoprocent.net tam są komentarze do odcinków i w tych komentarzach możecie podsyłać swoje pomysły, najprościej mówiąc. O czym chcielibyście posłuchać, bo jest to dla mnie bardzo takie ważne, żeby żeby ten podcast był rozmową z Wami. Więc jeżeli ktoś chciałby usłyszeć moje zdanie na jakiś temat, co ja sądzę na jakiś temat, jak ja widzę takie czy inne zjawiska w świecie, w kościele, w kościele katolickim też, no to zapraszam bardzo do podawania mi tematów i, i ja na pewno coś na ten temat nagram. Tymczasem żegnam się z Wami zjadany przez komary, podglądany przez kaczory, dj -a. Hey yeah.